to co ja? Prawdopodobnie tak. Jesteśmy teraz na jazie przemysłowym nazywanym Imberhal, który znajduje się na rzece jeziorce powyżej świeżo wyremontowanego, w momencie, kiedy słuchacie odcinka, mostu na ulicy Warszawskiej. Na tym jazie bierze swoją początek od noga Święty Jan, charakteryzująca się tym, że stoi na jej krawędzi figura Świętego Jana Nepomucena. Ta, która potem y, przepływa pod starą papiernią i przechodzi w kanał fabryczny, który wypływa w miejscu, gdzie siedzieliśmy, w cieciowisku, w części pierwszej. Słuchaj. No, też przez No tak. Naturalnie. To przy okazji. Imberfal to jest takie miejsce, nad które przychodziliśmy od dzieciństwa kiedy był niski stan wody, to poniżej jazdu była betonowa płyta, po której można było przejechać rowerem a zaczynała się taką betonową belką po której można było przejść, na którą można było wejść, troszeczkę trzeba było wykazać akwilibrystyki również wtedy, kiedy stan wody był normalny, teraz kiedy jest podwyższony, to jest w środek lipca i jest wysoki stan wody to belki nie widać zamiast śpiewać ciągle pada, można teraz śpiewać przy tobie ciągle gada. Ha, ha. ha, ha, ha. Zdrowie radiosłuchaczy. jeszcze muszę pomlaskać trochę. Liczyłem na jakąś taką yy, bardziej erudycyjną wypowiedź. Jest też nie tlepka, ta bułka. Ach bo ty jadłeś, przepraszam. <laughs> Zupełnie nie uchwyciłem tego, że ty jadłeś bułkę. I banano. Tak żeście mnie przegonili po Konstancinierze. O tak, przegonili, przeszliśmy z obór na Grapę. No, ile to jest, o no, jest, to prosiłeś. Ze dwa kilometry, no. Tak zrobiliśmy gułko, no może trzy. Nawet nie. I doszło dwie godziny. Już nie pamiętam kiedy tyle chodziłem. Dzisiaj. No. Prosi się aż, żeby, żeby zastosować ci brzydki manewr, który zastosowałem w stosunku do Jarka, w drugiej części ciężowiska, kiedy no tak, bo ty, to mi dałeś ten emulator, ale jakoś tak się tym nie zainteresowałem, i ja mówię, bo jesteś leszczem, a on tak bez refleksji nie sydził, no. Też tak myślę, zająłem się innymi rzeczami. Czego emulator mu 8-bitowego Atari. Kiedy to było? Z 3 lata temu. Mm. Nie, mam bardzo dobry no, emulator zemsty Montezumy. W Z nową 4. grafiką, 4. ze starą grafiką i w wersji 3D. I ze starą grafiką gra się dobrze, a w 3D to tak jakoś dziwnie. Ale też są dokładnie te same plansze, poziomy, wszystko. Tak, tak to jest przyjemnie. Aczkolwiek no, jak grasz na starej grafice, to wtedy, jak to mawiał Koko, Klęka? tylko na pełnej kurwie można poczuć 100% szatana. <głos> ja się bardziej w emulowanie Amigi bawiłem. Właśnie Amiganci to tak dla mnie była taka trochę rasa, ta jak teraz Aplowcy Tak myślałem, że nawiążesz że znaczy, twój stosunek do fanboistwa jest znany ja też jestem fanbojem ale po prostu dobrych rzeczy no. po co mam mieć Macintosza skoro mogę mieć komputer co za różnica oprócz no, ceny teraz absolutnie nie bo tak naprawdę sprzęt jest PC-owy, system jest Unixowy tylko cena jest Steve'a Jobsa czyli po co płacić trzy razy tyle za laptopa na którym masz Unixa no ale widzisz ludzie to kupują nie, no tak, no a kurwa hipsterzy noszą oprawki bez szkieł. No ale na tym chyba to polega, no coś sprzedać, zrobić jakąś markę i jak się ludzie podniecają, no on sobie na tym kasę zarabia. No dla niego tak, natomiast dla ludzi po co dać się dymać bezkarnie. No ale lubię, widać tak Znasz lubią. Znasz ten komiks, który już chyba cytowałem na łamach tego podcastu z aktualizacjami. Jak to jest? Linuxiaż, na przykład dostaje informację z aktualizacji. Mm. Masa darmowego stafu, super, nowe wersje. aż dostaje informację, jak to jest i kurwa, znowu aktualizację, znowu trzeba czekać. A Macintoshowiec dostaje, jak to jest tak uuu, tylko 99 centów. Nie, no bo wiesz, tak na przykład mój szef mówi, no bo to jest taka aplikacja, tylko 1 euro, bo ma iPadam. Wiesz, no wiesz, człowiekowi, który robi takie rzeczy jak on, iPad faktycznie może się przydać, bo ma możliwości prezentacyjne, tego typu rzeczy. Dla mnie jako grafika, powiedzmy, programisty na potrzeby sieci, projektanta, jest absolutnie nieprzystającym do moich potrzeb narzędziem. Natomiast jak ktoś robi prezentację, tak, tak. Bo tutaj tak, wiesz, to co tak, bo tu nie mogę otworzyć na tym iPadzie, ale za euro jest taka aplikacja, że mogę. Ta polityka no firmy, ale nie, no, ale nie ja wiem czy, mo czy to... można to za to firmę ganić, czy nie, z modelu biznesowego bo, bo z reguły to się ludzie Apple'a czepiają jako Apple'a no i to właśnie głównie za taką politykę, uuu tylko 99 centów no ale ktoś to kupuje no, no tak, no nie, to no właśnie... ja, ja rozumiem, o co Ci chodzi. Nie, no ja no. rozumiem, rzeczywiście. Ja rozumiem, o za co Ci chodzi. No płacimy tak samo, za sprzęt tak samo. Znaczy Wy dwa razy tyle, albo trzy razy tyle. Wiesz, jeżeli ja potrzebuję grać dźwięk, to ściągam sobie od który jest za darmo. Nie płacę no, za GarageBand. Zgadza, zgadza się, ale do Twoich potrzeb od się po prostu spełnia Twoje wymagania. Moje też spełnia. Na Macintosza też jest darmowa wersja. Natomiast natomiast do jakichś profesjonalnych celów to ja nie wiem czy to się. Znaczy no, bardziej pod kątem, nie wiem, no, nagrywania muzyki, bo samego obrabiania to tam owszem jest. No tak wiesz, na hulera. PC ta nie płacę na przykład tylko jednego euro za to, że mogę otwierać PDF-y. No to cały jest po to ten zabawa z gnu i flos, żebyś miał za darmo, no. O, na Macintoszu tego nie ma. Hmm? A na maku tego jakoś tak troszkę brakuje. No ja nie wiem, czy jakby się ktoś uparł by nie skompilował. No właśnie, ale łatwiej jest zapłacić tylko jeden euro. Wiesz, nie każdy jest gikiem. No większość ludzi jest użytkownikami po prostu sprzętu. No jak się ma makintosza, to wolą, nie jest się gikiem. Wolą, wolą na przykład. hipsterem. Za, wolą zapłacić to 1 euro i po prostu może nawet nie wiedzą, że jest jakaś alternatywa dla tego. To mnie przeraża ale musiałeś się z tym, się z tym spotkać że, że nawet wiadomo, nie wiem jak jest teraz bo się już tym nie interesuje za specjalnie ale kiedyś Internet Explorer był jaki był a na, na przykład mało ludzi wiedziało, że, że jest alternatywa dlatego, że jest Mozilla może nie lepsza ale wtedy była trochę bezpieczniejsza no. No tak, ale i, i z, różny, z, różnymi, z różnymi dodatkami i fajnie, do fajnie i się rozwijało. Rzecz. ja mam trzy makintosze w firmie i ci ludzie mają takie założenie boże, bo cały świat jest niekompatybilny z Macintoshem bo 10 milionów drukarek jest niekompatybilne z Macintoshem bo obsługa sieci w nowelu jest niekompatybilna z Macintoshem, a nikomu z nich nie przyjdzie do głowy, że tak naprawdę to Macintosh jest niekompatybilny ale z tym ty światem, wiesz, jest i tak teraz lepiej na przykład ale i tak, To też jeszcze niedawno było kupę rzeczy że, niekompatybilne że ja drukarkę, z Linuxem no. podłączam drukarkę i tak nagle, tak jak w Windowsie, ona mi się wyszukuje Wciągają się sterowniki. Nie wiedzieć czemu na przykład niektóre drukarki Huileta pakarda wyszukują się zawsze dwa razy i teraz bądź człowieku mądry. Czy końcówka 710, czy 519 jest dobra. No z reguły to... Jest to karuletka. Z reguły powinna działać i ta i ta. No właśnie, jedna z nich nigdy nie działa i to zawsze tak którą jako pierwszą wybiorę i muszę powtarzać całą operację. <śmiech> no to masz problem. Ale mm. to nie jest tak, że cały świat jest niekompatybilny z Macintoshem. Nie, no... Z ich mimo wszystko, jakby nie płaczyć, jest mniej. Więc tak naprawdę oni są w jakiś sposób niekompatybilni. No taki... to tak... w, sta w, w Stanach, w Stanach to chyba Macintosh jest bardzo popularny, jest mniej popularny w Europie. Wiesz, u nas też weszła ofensywa japońskich notebooków z kolorowymi obudowami i innych tego typu rzeczy. Tak naprawdę markę można wytworzyć, potrzebne jest zainteresowanie. No i to chyba jest zasługa Apple, wiesz. Tam jeszcze kiedyś to się... Jak na PPC były to maki robione, to jeszcze ludzie to już się z groby z groby 10 lat podniecali, podniecali tym, że, że no PPC były lepsze procesory niż procesory Intela. No. Tak, ale teraz w Macintoshach są normalnie ale teraz, no procesory no x86, no bez przesady. Ale marka została, no. Ale tylko marka. Znaczy, to jest tak. Gdybyś produkował pecety, bardzo konkretnie skonfigurowane pod bardzo konkretną kompilację Windowsa. W związku z tym, dużo bardziej niezawodne niż przypadkowa instalacja. No to, owszem. Zresztą QLED, Packard, Dell, Sony, Sony, Lenovo. To Shiba, no. To Shiba cały czas ma bardzo dobrą opinię, więc tak naprawdę to są marki o podobnym udziale w rynku, tylko mniej rozpoznawalnym branżem. mnie cały czas kurna zastanawia yy, właśnie ta, nie wiem, zapie zapiekła jakaś nienawiść do tego apla. Co ci to obchodzi? Ty tego nie używasz. Nie podoba mi się ich polityka. No i dobrze. Co Ci przeszkadza, że kurwa istnieje komunizm w Korei Północnej? zwisa mi to no widzisz ale. a wielu ludzi na przykład akurat kura Północna jest złym przykładem, na przykład taki Tybet że nie jest tybetański tylko chiński a cała masa ludzi wychodzi na ulicę i drzeje apem że Tybet nie jest tybetański no ale z tym Tybetem to też taka dziwna historia chyba że tam tak nie w dobrą sprawę, to nie wiadomo, czy im lepiej pod chińskim reżimem, czy pod reżimem tybetańskim. No teraz są przynajmniej yy, męczennikami. No teraz tak, no to prawda, no ale kiedyś to mieli jak w Peru. Ustawiali, ustawiali dziewczyny w jednym rzędzie, chłopako w drugim rzędzie i mnisi decydowali, kto za kogo ma wejść za mąż, no. no. i co? No tak to się nie różni bardzo nie od no indywidualnie chłopca. kojarzonych małżeństw. W dawnej Polsce. No tak, ale to było pod przymusem wszystko robione. no, no, no Właściwie no, przy, Przymus ale... się na przymus zmienił, no trochę. Nie no, ale jeżeli oni wierzyli, że tak jest dobrze, to w czym tkwi problem. No, to wiesz, podobno ci Chińczycy biją ich kijami po plecach. No tego nie wiem, nie śledzę. Nie śledzę historii tybetu. <głosy> nie, raczej no. Lekko nie mają, ale czy, czy mieli wcześniej lepiej, to nie wiadomo, no. Nie mieli nic, nie miałeś nic, nic nie było twoim Nic nie będzie Teraz może koszulę możesz mieć swoją w Tybecie Miskaryżu, ryżu Miska ryżu, tak <gry> Tutaj czekaj, bo tu padło ciekawe stwierdzenie z duchu A Jeszcze raz proszę? Nie no, tak mówiłem w przenośni Ale że, co, że to my teraz, tak? Jakoś? Nie, zaproponowałem weekend grupę seks. <głos> I z tego była polewa. Tylko to było określenie na zupełnie inną sprawę. Czyli na co? No żeby się spotkać w jakimś gronie znajomych, nie? Że każdy przychodzi ze swoją drugą połową. A tu. <głos> no czekaj, może kurna zadychę sobie kupić na Facebooku. <głos> grupę seks. E, sugeruje bardzo konkretne rozwiązania. No, sugeruje, tylko wy nie byliście w temacie i nie słuchaliście. I... Dlatego tak. No no to mówię, no, że chodziło o to, żeby się spotkać. No, wszyscy w wtajemniczeni wiedzą o co chodzi, nie? Wszyscy wiemy o co chodzi. No. Zacytuję tutaj Wyjaśniłeś, muzyka he? z zespołu defektu mózgu wszyscy nie ma, mamy nie ma żony gody, żeby tego tłumaczyć tutaj a ktoś stwierdzi, że nie wie o co chodzi to no, na pewno chodzi o pieniądze nie? na no, tym się kończy masz jakiś problem z tymi pieniędzmi ja, Nie mam, mam. Ciąg ciągle mam, nawiązujesz nie, no jak ciągle, mam mnóstwo kasy na koncie mam ich za dużo nie no wiem co mam z nimi jest. robić w ogóle no ja to w tym miesiącu się będę mi musiał udać po pożyczkę do siostry nie. Anastazji co? Wiecie, najlepsze ciasta. Co, co nawet nie? <laughs> nie, nie. Siostra Anastazja. A, to ja jest tak banku. się śmieje, ale, no, ale nagraliśmy kiedyś takie DVD z 3-4 lata temu. Najlepsze ciasta siostry Anastazji. I to było one-man show, bo jeden człowiek wyprodukował, zaplanował to wszystko, załatwił lokalizację, pojechał z kamerą, rozstawił się, nagrał siostrę Anastazję. Bardzo miłą zresztą kobietę. Ona piekła te ciasta, Kurde. filmował te ciasta i potem jeszcze pieprzony zmasterował książkę do tego. I to słuchaj w Empiku można było kupić. Najlepsze ciasta siostry Anastazji. A co na to siostra Anastazja? Nie no, bo ona taką hmm. czuje takie powołanie, Oso? wiesz, do pieczenia ciast, kulinaria, nie sprawy. Na przykład A teraz pani słyszy? Moje dziecko chodzi do co przedszkola tam? prowadnego tej tak siostry i... Ten zakon konkretny, założony przez Edmunda Bojanowskiego gdzieś w Peru albo w Argentynie, powołał do, do e, posługi miłości wiele młodych dziewcząt. One mają wpisane w reguły zakonne? zakonne to, że muszą świadczyć Usługi. M, taką misję pedagogiczną. Wychowywać Panauską. dzieci. Również w duchu chrześcijańskim. W związku z tym na przykład tutaj u nas w Konstancinie prowadzą właśnie ochronkę dla dzieci imienia Edmunda Bojanowskiego. A co to ta A na przykład, jest? no w przedszkole Prze bo się zacząłem zastanawiać ale na przykład na siostra z tego samego zgromadzenia pracuje w szkole u mojej szwagierki w Poznaniu zresztą przyjeżdża czasem tutaj z wizytą do podwarszawskiego Rewizytą. i tam normalnie naucza religii w szkole tylko że w Poznaniu podobno jest tak że to jest właśnie taki dom Nie dla starszych sióstr które tam przyjeżdżają już na koniec posługi prawda, żeby tak w bo spokoju chmielę, dożyć w swoich rządze. dni jest starych. jedna właśnie młoda siostra, ponieważ każdy dom zakonny musi wypełniać misję zakonu, czyli pełnić musi. posługę pedagogiczną. Więc jest jedna siostra taka jeszcze w pełni sił, która właśnie... Która to tą misję, tak? Tak, uczy religii, ale oprócz tego w zgromadzeniu są siostry takie już nazwałbym to emerytowane, które są zwolnione już z posługi, tylko po prostu modlą się w intencji i generalnie rzecz biorąc... Czekają, aż Bóg powoła je na swoje łono. To bardzo ciekawe, taki yy, wątek zgubiłem. Czekają, mnie, aż Bóg zapoda jakąś nutę. Napisałem nie... kiedyś... Tomas, daj taką... mi może tą bluzę na chwilę. Nową Ewangelię. nazywała się sobie za zajawka. Wżbiet. Nie, grzbiet. mi piwa. Bo by przykro było. Nie, no, ale... Co gdzie tył? Tam gdzie białe. Co? Co jest Czekaj, może z wyłączmy, wyłączmy na chwilę. Nie? Hmm. A. nie odmówisz. Nagrywasz? To tak chciałbym cicho, nieśmiale nie zaproponować jakiś nowy temat. Albo kontynuację starego. Nie krępuj się. ty na to? Jaki no, temat proponujesz? Nie, no nie mam żadnego tematu, tylko straciliśmy wątek i zawsze po jakichś przerwach jest ciężko coś nagrać nowego. Mam takie To tak nie, w, rejsie, w rejsie, bo kojarzysz tego typa, co na zebraniu się zgłosił i chciał powiedzieć małego chciał, chciał powiedzieć, że, że tam słuchacze go nie, nie, nie rozumieją i tak raz zmieniał, raz głośniej mówił raz. Ciszej. I ten, ale bez nazwisk ten. że on chciałby w ogóle coś tam napomknąć i gdyby był jasno widzem, to powiedziałby nam więcej. A że nie Potrąciłeś jest. dyktafan. Potrącę ci to z pensji. A że nie jest, to mógłby, Co? wiesz, to niestety nie opowie nie, nam no, tego więcej, nie? był na to. o to chodziło, świecie, nie? A ja walnąłem bełta, jak to Jarek powiedział w ostatnim odcinku. Milion odcinków temu. Nie no, to dopiero będzie za jakiś czas. No ten akurat to będzie w najbliższy piątek. I ty ty i jesteś o tyle w, w ładne dwa miesiące. W tej dobrej sytuacji, że ty te wszystkie odcinki znasz, tak? Tak, ja. Ale teraz to dałem. osoba, która będzie tego słuchać we wrześniu, nagle stwierdzi, że ty w, w lipcu znałeś już to, co będzie w sierpniu, więc dla takiego tak, zwykłego dnia. Bo to, co odbiorcy, będzie w sierpniu, to ja to, w czerwcu. Będzie to strasznie zakręcone. I on, tak, tak? I on stwierdzi, że ty znasz przyszłość Nie, to nie jest złe, no. To Jarek powiedział Nie, to Tomek powiedział, że zna przyszłość Znasz przyszłość? Nie, Nie, że wiesz, kiedy będzie koniec świata Nie Co pamiętam was? Kiedy będzie koniec świata? Nie pamiętam Nie, no ale mówiłeś, że wiesz Ale kiedy mówiłem? No, w swojej urodziny mówiłeś, że wiesz, kiedy będzie koniec świata A, nie wiem Znaczy, nie wiem, nie, nie pamiętam Wiele rzeczy mówiłem, Pytasz co mówiłem ci nad morzem? Wiele rzeczy mówiłeś. To było wesoło. Najlepsze jest takie zdjęcie Tomka i Jarka razem nad morzem, kiedy Tomek ma zdjęcie na tle monitora, na którym jest zdjęcie Jarka nad morzem. Takie chamsko obrobione w pańcie Parę tych planów, tak? Parę plan, plan w planie. Plan B. Nie, to był czysty fart, nie? Dokładnie. Tomasz się wyalienował, zaczął oglądać zdjęcia z nadmorza. Twoja no żona akurat robiła raz. zdjęcia. No i tak go złapała, nie? Odwrócił się, wiesz, zobaczył, że go ktoś fotografuje. Więc walnął uśmiech i... Wyszło, nie? A na monitorze było z akurat bańki. moje zdjęcie nad morzem, nie? Zdarza się czasem. Staram się... Być ostatnio regularnie nad morzem nie? To, Czyli końcu, Kto ma twoje zdjęcie e, na tapecie? Taka, nie, to nie chodziło o tapetę Po prostu Tomasz przeglądał, był wieś, Zajarany, że o Bo ja raz został, przywiózł tak? tysiąc zdjęć z no, nad morza Z czego no. dwieście tego samego z Zgrywało, wiesz, przez dobre Bite dwie i pół godziny Chyba te wszystkie Ale zdjęcia. Ale ja też mam taką tendencję do robienia zdjęć 1. Dobra, ale żeby w końcu ciągle to samo W zeszłym roku byliśmy w Gdańsku z jest, mam, mam, mam Zrobiliśmy 800 że... zdjęć, z czego 500 się nadawało, z czego wywołaliśmy 90. No, ale wiesz, z... no, kiedyś nie robiłeś tyle, bo jednak trzeba było klisze, tam 36 zdjęć. Pamiętacie akcję typu wracamy z urlopu, zostało 8 zdjęć, to trzeba zrobić zdjęcie psu, kwiatom i jeszcze czemuś, bo tak szkoda wywołać no, tak. pustą kliszę. Wow. A jeszcze, jeszcze go, że jak ktoś nieostrożnie wyjmował i się prześwietlił. To nie była w topach. No ale wiesz, ja wychodzę teraz z założenia, że dobra, pstrykam zdjęcia i z temu komuś, z który, kto brał wiesz, czynny udział <głos> w tej eska eskapadzie, w wypadzie, w wyjeździe, daję mu wszystkie zdjęcia I to jest jego prywatna sprawa, co on z tymi zdjęciami zrobi. Może sobie wywalić trzy czwarte. To jest jego sprawa, ale kiedyś się do mnie zgłosi, powie, że nie ma tych zdjęć, temu ja znowu wszystkie zgram, nie? No bo to... Każdy ma swoją wizję. Stwierdzi, że to jest fajne, to zostawi. To jest niefajne, wyrzuci. To jest jego miejsce na dysku, jego Dokładnie. Skrawa, tak? <grym> A że robię tysiąc zdjęć w trakcie pięciu dni, no to... Sorry, no, takie jest życie, nie? Wypada 200 na, no. <grym> 200 na dzień. No... Ile? 200 na dzień. Tysiąc w ciągu pięciu dni. No. Tak źle o, mówię? No Pozoru mnie jest wcale tak dużo. No. No, wiesz, no, ale A naprawdę trafiły się momenty, że. Nie jesteś profesjonalnym fotografem. W, w santo, ogóle, w ogóle nie robiłeś zdjęć. Tap Madl w obiektywie. W ogóle nie jestem fotografem. No. Biorę aparat i coś cykasz czasami. Dokładnie. Że ja później się będę zastanawiał, czy mnie akurat ta gałązka zainteresowała. To już mogę nie pamiętać. No to potem robisz selekcję, to tam, na przykład tam nieostre, albo trzy ujęcia tego samego wybierasz najlepsze. No, ale wywala. myślę, że fotograf z lustrzanką, co tap model fotografuje, to też ma takie zwierzchnie. Zastanawia się co poeta miał na myśli, no, ale on to pstryka, wiesz, ktoś, to, ktoś selekcjonuje te zdjęcia, wybiera i za to mu płaci. nie? To zrobił wybier, zrobił 4, 4 dobre zdjęcia ja na całą sesję. Wybiera. wybiera nie no, że Wybiera zdjęcia. Nie. No to właśnie pytam, czy Wybier robi zdjęcia. Nie robi. No. Taki joke. Gra z, troll, gra z trolem w badmintona, nie? Nie, to Gacy gra z w No ale to ostatnie Próbuje, próbuje. Wy, a wybier na bieżąco. zdjęcie z wygonu na golasa lasa z brodą do pasu. Kiedyś był, był, był, był taki moment, że trolu był w badmintona najlepszy w Konstancinie, nie? A, Myślę, że i do teraz, tej pory Nie, teraz wybier, w wybier jest lepszy. Taki... się gdzieś jeden na no jeden. Tak, no. w, wy, wybier kiedyś. Był moment, że co turnie jakiś oni sobie tutaj grali w Gosirze, grali w Mińsku Mazowieckim, W Rembertowie, na Ursynowie, jakieś takie amatorskie, że zjeżdżali się z okolic, nie, Warszawy chętni to trolu ciągle tam nie, wszystko wygrywał i pojedynczo i w debla, a nadszedł taki moment, że wybier go tam cyk w którymś turnieju w półfinale, nie? później go tamten i tak regularnie to, to on to... tam jakoś tak, nie jest tak, że zawsze wygrywa. Nie, no. i teraz już nie, bo, bo wybier kurwa wymiata teraz ostatnio fakt, fakt, <laughs> i oni we, we dwóch w debla potrafią wszystko wygrywać fakt, ale fakt, tak fakt, jeśli fakt, chodzi o trolu, sadysta i z niego strasznie ale tak e, jeśli chodzi o indywidualną grę to to już jest tak różnie, nie? Trollu chyba dawno nic nie wygra albo wygrywa, wybiera, albo ktoś tam z Polski, nie? to przyjedzie. Wybierz przynajmniej podtrzymuje się honor miasta. No. Tak niepostrzeżenie. No. Teraz yy, przyszła żona z, z, z trola. Nie, wybiera z dzieciakiem, a po, Pojechała do rodziców, wybruje. no. To chłopak korzysta i korzysta w takim sensie, że nie idzie się na No nie no, <laughs> Tyko, zacnie. Tylko gra w badmintonę. Gra codziennie w Badmintona, nie i też dobry sposób. Się chwali. Spotkałem go ostatnio z dzieckiem. W pierwszej chwili go nie poznałem, bo włosy jakieś inne i z tym dzieckiem tak jakoś, tak wiesz, zupełnie zaburzony obraz postrzegania, ale on nas pierwszy rozpoznał, bo właśnie szliśmy za mną i też z dziećmi i generalnie żywią jest tak jakiś głos to? światów totalny Nie masz wyjścia, chyba sam musisz. Godaj został tutaj wybrany jednogłośnie demok w demokratycznych wyborach no. na nagranie zakończenia. Odrzucam propozycję. A tam odrzucasz, no. Nie masz prawa. Zostałeś przegłosowany. No. 3 do 1. Powiedzcie tak. No Kurę. 4, 4 do 1. Bo przy 3 głosach masz bonus. Wiesz, jeden głos, czyli 4-1. A o co chodzi? O zakończenie. No powiedzcie, że jest koniec, i prawie no, Tomasz splunął na koniec. <laughs> nie, chuj. A jak to pasta powiedział. No dobra, czyli. Po godzinie nie odzywania się. Nikt, nikt, nikt, nikt nie chuj. Nie dziękuję. chcesz tego nagrać, tak? Czyli stwierdzamy, że w dniu dzisiejszym. Już nam będzie. tego lipca. No. no i generalnie zaraz nastąpi ten moment, w którym się rozejdziemy. Każdy pójdzie w swoją stronę. Mówił, że się nie będzie odzywał, a nawija cały czas. No ale zakończmy, nie? Już tą farsę. Oby ten odcinek został nominowany do... Oscara. Nie, podcastu tygodnia. Typu tygodnia. No, typ, czy jak go tam zwał, nie? Pewne osoby, które będą o tym decydować, już typ, wiedzą. Ty, co ty niezły, zaraz wi jesteś. Wi wiedzą o co chodzi. No dobra, no bo się znowu wydłużę. <grym <grym <grym czyli kończymy. No. Myślę, że to no, no, jest no dobry nawijaj, odcinek. Nawiję. Nie, myślę, że to jest dobry odcinek. Pewnie po wysłuchaniu każdy będzie miał jakąś opinię o nim no ale generalnie tutaj wśród obecnych nikt już nie ma nic do dodania więcej, więc skończymy, nie? Dziękuję. 3, 2, 1, próba mikrofonu, cześć na razie.